Ostatnią rzeczą dzisiaj, o której będziemy mówić, czyli kolejny fundament to są będziemy mówić o pieniądzach i z tym co się z tym wiąże. Przede wszystkim w psalmie 24.1 Zapiszcie to sobie Bóg daje nam pierwsze hasło, jeżeli chodzi o pieniądze. Że wszystko należy do Boga, rozumiesz? Wszystko należy do Boga, wszystko należy do Boga, czyli nie ma czegoś takiego, jeżeli chodzi o sferę finansową, że na przykład my jesteśmy posiadaczami czegoś. Tak samo jak nie jesteśmy posiadaczami innych ludzi, prawda? nie jesteśmy posiadaczami mężów, żon, dzieci, tak samo nie jesteśmy posiadaczami dóbr jakichkolwiek. Bo, Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Pańska jest Ziemia. To nie jest, to nie jest nasze. Czyli pieniądze i dobra, wszelkie, którymi obracamy, nie stanowią naszej własności. I kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, to i uznałeś wtedy, kiedy uznałeś się jako swojego Pana, to Ty w tym momencie określiłeś, jakby, siebie jako człowieka, który. Zgadza się z tym, że pańska jest ziemia i to co ja na pewno. Jezus jest moim panem, prawda? I ja decyduję, że ja nie posiadam żadnych własności. Pan, to znaczy, że określając Jego jako swojego pana, określają siebie jako Jego niewolnika, jako jego niewolnika czyli tych Zresztą Paweł mówi, że jesteśmy e, e, niewolnikami Chrystusowymi, tak? Jesteśmy zniewoleni przez Chrystusa. Drugi list do Koryntian 8:9 Mówi nam, że my wszystko mamy z krzyża. To znaczy, że Chrystus stał się u Boga, abyśmy Jego bogactwem byli ubogaceni. Krótko powiedziawszy, jeżeli pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, a Ty jesteś synem Boga, jesteś synem Boga, córką Boga, prawda? to znaczy, że to, co jest Ojca, jest Twoim. To, co jest Ojca, jest też Twoim. To nie jest tak, że, ta, że, ta, że na przykład ta, e, jakby. Jest coś takiego, że jakby jakaś część ci się należy, czy coś. Nie. To, co jest moje, synu, jest Twoje, mówi Słowo. Posłuchajcie, niewierzący ludzie posiadają nielegalnie To Jest bardzo dobra nowina. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. Jeżeli jesteś synem Boga, czy też córką Boga, to dobra Ojca należą do Ciebie. Ludzie, którzy nie są synami i córkami Boga, i nie mają praw do dóbr Boga, dlatego, posłuchajcie, pamiętacie, co Pan Bóg powiedział, kiedy wychodzili z Egiptu ludzie? Złupcie Egipt. Czemu to powiedział? Zobaczcie, jakie to jest jasne w tej chwili. Czemu Bóg powiedział, złupcie Egipt, napożyczajcie od, od ludzi złotych, tam naczyń i złupicie Egipt w ten sposób? Dlaczego Bóg to powiedział? Czy Bóg jest złodziejem? Nie! Ponieważ Pańska jest Ziemia i to, co ją napełnia. Każdy element, który posiadali Egipcjanie, należał do Boga Wszechmogącego. Od malutkiej szklaneczki po całe chałupy. I teraz Bóg wybiera sobie naród. Inaczej nawet. Pozwala, inaczej, staje w jakimś narodzie i ten naród wybiera Jego jako Boga. I teraz Bóg mówi do swoich dzieci. Dzieci moje! Proszę sobie zaczerpnąć dłonią! Skąd? Skąd chcecie? Proszę złupcie Wiecie kiedyś, jak, się, jak ja się nawróciłem do takich mądrych ludzi, w cudzysłowie spotkałem, moich kochanych braci, którzy do mnie mówili tak, musisz oddać teraz wszystkie długi, a ja miałem pół miliona dolarów myślę. Proszę oddać pół miliona Wiesz, jakie długi możesz oddać? 100 tysięcy możesz oddać, tam popracować, wiesz. Ale nie pół miliona. Jak wychodzisz pusty jak bęben turecki, wychodzę z więzienia nawrócony. A więc tak, już nie kradnę, nie handluję narkotykami, rozumiesz? Nie, nie kręcę jakiejś tam rzeczy, okej? Okay? Czyli ja mam, muszę mieć pieniądze teraz skąd? pracy własnych, tak? Nie umiem pracować, bo nigdy nie pracowałem. Muszę się uczyć pracować dopiero. Nie mam nic. Mam 8 lat szkoły podstawowej. W ogóle nic nie mam. I mam pół miliona dolarów drugu. I teraz oni do mnie mówią, taka porada duszpasterska, posłuchaj mnie. Oddaj teraz długi, mówi do mnie. A ja mówię, ja naprawdę w pewnym momencie mówię tak, muszę oddać długi. Ja w ogóle zacząłem się modlić, się opowiadałem o, o, o, o tym Robertowi. Mówię, modlę się, w ogóle wiesz, mówię, okej okay, mówię, mówię, Mówię, jak, jak, jak, jak się mam się zabrać w ogóle za to? wie mam żonę, w ogóle wiesz, mam dziecko, po prostu życie, sobie nic nie mam w ogóle, różowy składak mi został, po prostu w ogóle nie wszystkie jest, zawody wszystko znaczyłem. co ja mam tu robić teraz, tak? I mówię, dobrze Boże, ja jestem gotów. I teraz zawsze powtarzam, Bóg rozmawia z Tobą z miejsca totalnej szczerości kiedy ja się ukorzy jak powiedziałem do Boga, wtedy tak Panią mówi, Ojcze, ja jestem gotów całe życie, te długi płacić. Pamiętam, tego samego dnia czytam Biblię i Duch Święty daje mi słowo z Biblii, czytam tak. Kto nie ma dbałości o swoich najbliższych, gorszy jest niż niewierzący. Ja mówię, Boże, co to znaczy? I tu się zaczyna mówić, Artur, na krzyżu Golgotym ja poniosłem Twoje długi. Ogłosiłem miłosierny rok Pana. Nie możesz odbierać pokarmu swojej rodzinie. Aby płacić rzeczy, za które ja już zapłaciłem. Ja stałem wolny kolan. Ja zrozumiałem bardzo ważną rzecz. Ja nie mam długów. Rozumiesz? Jestem wolny od długów. Jezus przyszedł i na pierwszej swojej katechezie, na pierwszym głoszeniu, powiedział tak. Ogłaszam miłosierny rok Pana. Wiecie co to był miłosierny rok Pana? W Starym Testamencie co 7 chyba lat, o ile dobrze pamiętam, wszyscy ludzie, którzy mieli swoich wierzycieli, dłużników, musieli odpuścić im długi. Siedem lat te długi mogli a po siedmiu latach musiały być odpuszczone. To był miłosierny rok Pana. Czyli ludzie zaciągali długi, zaciągali, przychodził miłosierny rok Pana. to Totalnie niesprawiedliwe. Ale to się właśnie nazywa porządek miłości. Bóg uczył swój Izrael. I kiedy Jezus przyszedł na ziemię, to powiedział, ja przyszedłem ogłosić miłosierny rok Pana. Jezus załatwił sprawę wszystkich naszych zadłużeń duchowych, psychicznych i materialnych. Ja zrozumiałem, że jestem wolny, ponieważ Jezus poniósł na krzyżu Golgoty moje długi. Zrozumiałem też, że całe dobro finansowe jest dla mnie dostępne na podstawie tego, co się stało na krzyżu Golgoty. Ja zrozumiałem, że ja mogę po prostu mieć szmal! I to raz, że nie żaden grzech. Rozumiesz? A dwa to jest bardzo w porządku, a więc fundamentem wiary jest to, że Pańska jest Ziemia i to co ją napełnia, Ty jesteś Synem, Córką Boga, to co Jezus zrobił dla Ciebie na krzyżu, to uwolnił dostęp do finansów w nieograniczonych ilościach dla Twojego życia. Ograniczenie Twojego życia to obfitość. Wiesz co to znaczy? To znaczy, że Bóg chce, abyś miał tyle pieniędzy, abyś mógł zapłacić wszystko, co powinieneś zapłacić tak? i jeszcze móc hojnie łożyć na każdą dobrą sprawę, okay? Czyli, żebyś zapłacił wszystko i zawsze jeszcze miał dla innych ludzi. Bóg tego chce, żebyś nie tylko był Ty szczęśliwy, ale żebyś mógł pieniędzmi uszczęśliwiać innych ludzi. Tego, takie jest założenie finansowe, jeżeli chodzi o Kościół Boga żywego. 5 Mojżeszowej, 8.18, Słowo Boże mówi, że pieniądze zdobywamy pracą, że Bóg będzie Ci dawał siłę do zdobywania bogactw. Rozumiesz? Co to oznacza? To oznacza, że masz w sobie potencjał do tego, aby wzrastać w sferze finansowej. Że nie ma takiego Dziecka Bożego, które nie posiada w sobie potencjału do zarabiania pieniędzy. Nie ma takich opcji. Nie ma takich opcji. Bożą wolą jest to, żebyś miał pieniądze, a, a jakby sposób zarabiania tych pieniędzy to jest, to są, to jest zarabianie Twoją własną pracą, jakąkolwiek formą tej pracy, rozumiesz? Jakąkolwiek formą, którą będziesz e, jakby mógł wykonywać bez żadnego skalania na swoim sumieniu, bez żadnego jakby takiego zanieczyszczenia wewnętrznego, rozumiesz? Po prostu. Bóg będzie Ci błogosławił, Bóg będzie błogosławił pracę Twoich rąk. Bóg będzie błogosławił pracę Twoich rogów. To jest obietnica. Jak zawsze mówię, wszystko zdobywamy przez wiarę, wszystko bierzemy przez wiarę, wszystko trzymamy przez wiarę. Również przez wiarę uzyskujemy pieniądze. Czyli wierzymy w to, że Bóg chce abyśmy mieli, wierzymy w to, że Bóg daje nam możliwości, wierzymy w to, że za cokolwiek się weźmiemy w sferze finansowej, to przyniesie nam skutek do miejsca obfitości. Do miejsca obfitości. 2 Koryntian 9.8 uczy nas, że mamy mieć, aby też dawać, prawda? Czyli my musimy być dawcami, czyli mamy mieć, ale mamy dawać. Pieniądze muszą przez Ciebie przepływać, muszą być przerzucane. Pamiętaj, nie jesteś bankiem, jesteś jakby przepływem, kanałem finansowym. Wiecie, my tak żyjemy, my jesteśmy przepływem finansowym. Jakby kanałem finansowym. Przez nas różni ludzie jakby przerzucają pieniądze do królestwa. Rozumiesz? Jakby za naszym pośrednictwem, za pośrednictwem naszej służby, te pieniądze płyną w królestwo. One są rozdzielane, rozkładane. My nie generujemy pieniędzy. Wczoraj Agata zrobiła tam porządek w swoich ubraniach. Bo i mówi, kurczę, to faktycznie, no przecież w tym nie chodzę, w tym nie chodzę, w tym nie chodzę, Albo bo ja zawsze mówię tak, w czym nie chodzimy w domu, to mówię, wiesz, jak ja na przykład widzę, że w czymś nie chodzę, tak, to ja to w ogóle zaraz komuś oddaję, bo ja nie chcę tego, ja nie chcę mieć zbędnych rzeczy na przykład, nie bądź nigdy zbieraczem, nie bądź zbieraczem, nie generuj, nie, gener nie trzeba generować, bądź przepływem, bądź taką przepływową rurą, po prostu rozumiesz, niech to płynie przez Ciebie. Pieniądze niech płyną, niech się, prze, niech się ruszają, niech to leci przez Ciebie, Bóg to błogosławi, Bóg nie błogosławi te, tego, rozumiesz? Bóg nie błogosławi tego, że jak Ty jak kokos siadasz tam gromadzę, gromadzę, gromadzę, wiesz, to są, to, są, to są jedne wielkie bzdury, wiesz, to, to nie tak, to, się, to jest śmiechu warte po prostu. Mamy mieć, aby dawać, Bóg chce, żebyś miał dużo pieniędzy, żebyś mógł dużo dawać. Nie można dużo dawać, jak się ma mało pieniędzy. To jest niemożliwe. Jeżeli chcesz dużo dawać, to powinieneś dużo mieć. Po prostu. W Malachiasza 3, 10, 11 ostatnia rzecz. Bóg mówi, aby siać w Królestwo Boże. Musimy siać pieniądze w Królestwo Boże. W Starym Testamencie mówiło się o dziesięcinie. Dziesięcina to jest minimum w ogóle tego, co wierzący człowiek. To jest minimum. W Nowym Przymierzu to jest minimum, minimum. Ludzie pytają, to ja muszę dziesięcina oddawać. Ja mówię, nic nie musisz. Jeżeli Ty mnie pytasz, czy Ty musisz dawać pieniądze, to ja do Ciebie powiem, że Ty nic nie musisz, Ty się nawrócić musisz. Wiesz co musisz zrobić? Nawrócić się. Nawrócić się. Jeżeli Ty mnie pytasz, yy, czy Ty musisz dawać pieniądze. Mówię, człowieku zrozum, Pańska jest Ziemia i to, co ją tego ty nie posiadasz niczego, czego byś nie dostał. Ty nie masz niczego, czego byś nie dostał. Możesz mieć wszystko, ale to wszystko nie należy do Ciebie. Jeżeli Ty do mnie mówisz, że ja muszę dawać dziesięcinę, dziesięcina to jest minimum, minimum tego, co chrześcijanin powinien dawać się w Królestwo Boże. Dziesięcina to jest minimalna jakby kwota w ogóle. Rozumiesz? Ponieważ Ty, ty zostałeś to ty oddałeś Jezusowi. Twoje dochody, tak? Należą do Jezusa. Należą do Jezusa. My od siebie wiemy, że im więcej dajemy, tak? tym więcej płynie do naszego życia. Po prostu. A więc więcej jeszcze dajemy. A co? Skoro więcej płynie, to dajemy więcej więcej więcej więcej więcej. Po prostu. Gdzie powinny płynąć Twoje pieniądze? Po pierwsze, Twoje pieniądze powinny płynąć w miejsce, w którym wzrastasz duchowo. To jest po pierwsze. Tam, gdzie wzrastasz duchowo, tam siejesz. Bardzo ważną rzeczą jest, nie wolno siać w miejsce, które przynosi śmierć. Ludzie czasami mówią tak, czy ja mogę siać w jakąkolwiek służbę? Ja mówię, nie możesz siać w jakąkolwiek służbę. Możesz siać tylko w służby życia. Pamiętaj, tam, gdzie siejesz, stamtąd przychodzi zwrot. Są dwie zasady w królestwie Bożym. Siejąc w miejsca służb duchowych, tak, przychodzą zwroty finansowe. Siejąc w ubogich, a masz też siać w ubogich, nie przychodzą zwroty finansowe. Tam, gdzie zrozum obydwie rzeczy inspirowane są przez Boga, a więc siejąc w duchowe rzeczy, tak, siejąc w duchowe służby, Siejąc służby życia, będziesz otrzymywał zwrot życia. Siejąc w ubogich, będziesz pożyczał Bogu. Słowo Boże mówi, że dając ubogiemu pożyczasz Bogu. Czyli z uwagi na to, że siejesz w duchowe służby, będziesz miał zwroty finansowe. Dlatego, że siejesz w duchowe służby. Dlatego, że siejesz w ubogich, rozumiesz, będziesz miał większą koronę w niebie. Z ubogich nie dostaniesz zwrotu. Nigdy. Nie licz na to na przykład, że jeśli ludzie mają taką mentalność, teraz robimy humanitarne jakieś tam działania, to wiesz, nakarmimy ubogich i tutaj będziemy mieli zwroty finansowe, bo tak Bóg obiecał, Bóg tego nie obiecał, Bóg obiecał coś takiego, że mówi, dając ubogiemu pożyczasz mi, oddam kiedy będę chciał, rozumiesz? W praktyce wygląda to tak, że Ty jakby zarabiasz na koronę, natomiast aby były zwroty finansowe w Twoim życiu, to siejemy w duchowe służby. Siejemy w rzeczy, które przynoszą życie. My siejemy tam, gdzie idzie życie. Tam, gdzie idzie życie. Nigdy nie siejemy tam, gdzie idzie śmierć. Nigdy. Nie możemy dawać w miejsce, w które idzie śmierć my Widzieliśmy już różne rzeczy, nawet ostatnio, jak byliśmy tam w jednym miejscu. Widzieliśmy służbę, która wiesz, przedstawiciel służby, który krzyczał: wiesz, przynieś 100 dolarów, będziesz uzdrowiony. Rozumiesz? Rozumiesz mnie, co to znaczy? To jest masakra. Ok? To jest masakra. To jest masakra. Nie możesz siać w miejsce, w którym jest śmierć. A więc przede wszystkim siejesz tam, gdzie jest życie i siejesz w ubogich. W jakich ubogich? Przede wszystkim w ubogich narodzonych z Bożego Ducha. Dopiero w drugiej kolejności w ubogich ze świata. Najpierw zawsze wspomagasz braci i siostry w Chrystusie. Zawsze. Dopiero później Zajmujesz się ubogimi w świecie. Posłuchajcie, kościół zboczył z toru. W wielu przypadkach, w ogromnej ilości przypadków wspomagają ubogich ludzi w świecie. Ja mówię ludzie, my nie jesteśmy opieka socjalna. Rozumiesz? Te służby, które zaczęły, które wspomagają na przykład ubogich wierzących, mają potężne w ogóle możliwości. Potężnie się rozwijają. Służba Lestera Samrala. On facet dostał okręt, no czujesz, statek miał. Statek dostał. Wiecie, czemu on dostał statek? Bo on za pomocą tego statku woził tysiące ton chleba do Rosji, gdzieś na Białoruś, na tamte tereny za czasów komunistycznych. Wie. On wspomagał wierzących ludzi. Wspomagaj wierzących ludzi. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Niewierzących, jeżeli Bóg Cię zainspiruje, też wspomaga. Ale przede wszystkim, to jest Twoje sianie w duchową służbę, tak? Siejesz w duchową służbę i nie bój się siać w duchową służbę. Wspomagaj ubogich wierzących ludzi, dopiero w następnej kolejności e, ubogich niewierzących. Także to jest taka, taka, ile siać. Siej, tak jak to Wesley uczy mówi, siej ile możesz, ok? Dziesięcina to jest w ogóle minimum tego wszystkiego, siej ile możesz siej ile możesz. Twoje serce pokazuje Ci stan. Często staniesz w życiu w sytuacji, żeby zasiać ponad miarę Twoją. Rozumiesz? Ponad miarę. I wtedy możesz mieć takie inspiracje od Boga. Też chcę, żebyś się nie bał w życiu. Że Bóg będzie, chciał, będzie Ci pokazywał jakby kierunek, pewną możliwość. Tak? Że pewien zasiew, przyniesie tobie jakiś potężny zwrot. On ci to przyniesie. Niesiej nigdy, niesiej nigdy e, z mentalnością e, Boga z że daje coś i dostaje zwrot jakiś za to. Nie miej tego w sercu. Siej z wdzięczności. Bóg zwraca, tak? Ale nie możesz mieć mentalności, że ja daję, aby dostać. Następną rzecz, pamiętaj, nigdy nie płać, nigdy nie płać, jeżeli ktokolwiek będzie w życiu oferował Ci coś takiego, to to jest pamiętaj ściema, że otrzymasz jakąś duchową rzecz, tak, za pieniądze, to jest kłamstwo, że otrzymasz namaszczenie za pieniądze, że dary za pieniądze otrzymasz, że, że, że wiesz, jakaś, jakiś urząd na Ciebie stąpi za pieniądze, nie wiesz w takie rzeczy, nie wiesz w to, to jest nieprawdziwe że uzdrowienie nastąpi za pieniądze, że uwolnienie nastąpi za pieniądze. Nigdy też nie bierz od nikogo pieniędzy za ewangelizację, za to, że kogoś przyprowadziłeś do Jezusa, za to, że kogoś uzdrowiłeś, że kogoś uwolniłeś od demonów, rozumiesz? Że zamanifestowała się przez Ciebie Boża moc. Nigdy za to nie bierz pieniędzy. Inaczej, nigdy nie chciej pieniędzy Możesz być obdarowany, ludzie mogą Ci dawać pieniądze za to, tak? Wtedy możesz przyjmować te pieniądze, to nie jest nic złego w przyjmowaniu tych pieniędzy. Chodzi o to, że nigdy nie chciej zarobić na Królestwie Bożym. Nigdy nie chciej zarobić na Królestwie Bożym. Nigdy. Wiecie, ja się z Wami podzielę, taki, taki, może, też możecie być zdziwieni taką formą, kiedy na przykład my zbieramy pieniądze w kościele, ale my to praktykujemy, bo Bóg mnie do tego pokierował. Ja zbieram pieniądze w Kościele wtedy, kiedy jest najmniejsze natężenie emocjonalne. Ja nigdy nie chcę, żeby ktoś grał wtedy piosenki pod tytułem Wszystko daje Jezusowi z Jego łaski pragnę życia. Bo to jest manipulacja psychiczna. Rozumiecie? To jest manipulacja i ściema. Teraz będziemy uwielbiali Boga i zbierzemy ofiarę. To jest bzdura. Taki, rozumiesz? Taki, to, tak się nie robi. Kiedy jest potężne, wiecie kiedy się zbiera pieniądze w różnych miejscach? Kiedy potężne jest działanie Ducha Świętego, mocne manifestacje, zaraz teraz zbieramy pieniądze. Ja mówię, nie, nie, stop! Stop! Nie zbieramy tak pieniędzy. Zbieramy pieniądze wtedy, tak, kiedy ludzie są przy trzeźwych umysłach. Dlaczego? Dlatego, że Bóg tak, honoruje szczerość umysłu. Szczerość! Jeżeli Ty dajesz pieniądze mi, tak? To ty dajesz pieniądze dlatego, rozumiesz, że ty rozumiesz w swoje, jasno rzeczy. Ok? Jasno rzeczy rozumiesz. Ja nie mogę cię zmanipulować, ja nie mogę cię e, przez to, e, jakby przez jakąś sytuację wprowadzić w takie miejsce, że ty teraz będziesz tu dawał pieniądze. Nigdy też z uwagi na to, że pojawiają się w twoim środowisku ludzie bogaci, nie traktuj ich w szczególny sposób. Będą się pojawiali różni ludzie w twoim życiu. Będą też bardzo bogaci ludzie. I będą też e, jakby dawali różne, różne pieniądze, różne dobra. Pamiętaj, nie gloryfikuj ludzi, którzy dają dużo pieniędzy. Nie gloryfikuj ludzi. Okej? Okay? Nie gloryfikuj ludzi, którzy dają dużo pieniędzy. Wielokrotnie ludzie. E, jak na, na, ja, ja miałem różne sytuacje. Czy miałem ich mało, dlatego że ja to szybko ucinam. Nie ja to momentalnie w ogóle rozwalam. Wiesz? bo ktoś tam już dawał pieniądze i tam próbował coś, mi powiedział, mówię, ale ty nie możesz do niej powiedzieć, co ja mam głośno albo co robić. <grym> nie masz żadnego wpływu na to. Jeżeli dajesz pieniądze na tą służbę, to dlatego, że ty rozpoznajesz to w duchu, rozumiesz? I robisz to. Haleluja! Będziesz miał za to zapłatę ale nie możesz mnie przez to manipulować, nie możesz i cokolwiek się będzie działo nie pozwól, żeby, żeby to w taki sposób Tobą e, e, kierowało się. Nie bierz też pod uwagę, że e, e, osoby ubogie, które się pojawią w Twoim środowisku, no nie, to też są szczególne osoby, bo trzeba je teraz szczególną opieką otoczyć, nie. Masz prowadzić ubogich do tego, żeby stali się bogaci, Prosto. Mamy prowadzić ludzi do tego, aby byli bogaci. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zaopatrzeni. Nie gloryfikujemy ani biednych, ani bogatych. Wszyscy są tat tak? Podsumowując, wszystko należy do Boga. Pańska jest Ziemia i to, co ją napełni. Jesteś synem, córką Boga. Masz pełne prawa do dóbr Ojca. Jesteś człowiekiem, który ma prawo posiadać majętności. W wymiarze takim, abyś żył w obfitości, powinieneś wszystko robić w tą stronę, aby przez wiarę przyjmować te prawdy, e, wiedząc dalej, że Bóg będzie błogosławił dzieło Twoich rąk. A więc musisz robić rzeczy, wchodzić w rzeczy, kształcić się, rozwijać, podejmować nowe zadania, nowe pomysły, nowe projekty Bóg to będzie błogosławił. Nie zostawać w miejscu i mówić, tak Pan błogosławi, to by tutaj siedział, poczekał aż mi coś spadnie z nieba, nic Ci z nieba nie spadnie. nic. Nic. Z nieba nic nie spada. Wiecie czemu? Bo w niebie pieniędzy nie ma. Po prostu. W niebie nie ma pieniędzy. Oni tam w ogóle nie biorą pod uwagę takich rzeczy. Oni mają tam chodniki ze złota. Wiesz o co chodzi? Oni tam w ogóle nie tługo jakiejś waluty takiej, którą my tutaj mamy. Bo to, to, to, to, to tam no? Chodniki są ze złota, wiesz, nie? Tam bramy mają z perel, z fundamenty z diamentów, nie? To, inne przełożenie trochę mają. natomiast Bóg będzie błogosławił pracę Twoich rąk, Twoje pomysły, Twoje projekty, Twoje koncepcje. Módl się też o ludzi, z którymi będziesz miał kontakt, którzy będą mogli Ciebie stymulować finansowo. Że jedni będą mieli pomysły, Ty będziesz miał coś innego, że ktoś będzie miał gotówkę, a Ty będziesz miał pomysł, rozumiesz o co chodzi. Módl się o takie duchowe połączenia w sprawie finansów. Pieniądze masz po to, aby z tych pieniędzy dostatnio żyć i nie pójść się dostatnio żyć, normalnie, szczerze dostatnio, ale jako złamany człowiek, jako złamany człowiek. Miej dużo, tak? Miej dużo, ale y, żyj y, w ten sposób, aby ludzie w Tobie widzieli króla, niech oni widzą króla, króla, który wszystko posiada, tak? Który wszystko posiada, ale niekoniecznie buja się, proszę Ciebie, rozumiesz? z tym wszystkim i pokazuje jaki, jaki, jest, jaki, jest, jak, jaki on jest wielki to, nie eee, Dawaj, dawaj ile możesz, Zarabia, ile możesz i dawaj ile możesz, nie z się. to jest minimum w ogóle tego, co powinieneś co, co e, dawać na Królestwo Boże, siej w Królestwo, siej w miejsce Twojego duchowego wzrostu, siej e, w duchowe służby, siej w to, co e, widzisz, że niesie życie. Wtedy będziesz miał działo w życiu. Wiecie o tym, że każda złotówka zasiana w duchową służbę, ona doprowadza, że ta służba się poszerza? Każda złotówka, każda złotówka zasiana w duchową służbę. Bo pieniądz na świecie jest tak samo ważny, jak Duch Święty w Kościele. Dlatego Jezus e, mówi, że nie można służyć Bogu ani Mamonie równocześnie, prawda? A kaznodzieja Salomon mówi, że pieniądz umożliwia wszystko. Bo na tym świecie taka jest prawda, że pieniądz umożliwia wszystko że potrzebujesz pieniędzy, aby ewangelizować, aby głosić, aby robić rzeczy itd. Siej również w odrodzonych z Bożego Ducha ludzi, ale ubogich, którzy potrzebują tego. Natomiast nie siej ustawicznie w nich, tylko ich ucz, jak zdobywać bogactwa. Tak? Nie dawaj im ciągle ryb, ale naucz ich łowić. I kiedy masz jeszcze pieniądze, to siej w ludzi, którzy są potrzebujący w świecie, ale też z mądrością Bożą i z objawieniem. A więc, jak to Luther powiedział, ostatni nawraca się portfel, jak się portfel nawróci, cała dusza nawrócona. Rozumiem? W tym momencie już Ciebie nic nie zatrzyma, już Cię nic nie zatrzyma. Dzisiaj tu sporo z Robertem rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem, jak byłem chciwym człowiekiem, byłem chciwcem. Ja byłem w starym życiu chciwym człowiekiem. I ja potem, jak się nawróciłem do Boga, to chciwość, która zostawiła potężne ślady na mojej duszy, przerobiłem na inne rzeczy, takie pobożne. Wiecie, jak ja nazywałem chciwość? Nazywałem chciwość oszczędnością, nazywałem chciwość mądrością, rozumem. Tak nazywałem chciwość. A wiecie, co stało za moją chciwością? W duszy mojej? Lęki. Że sobie kurczę nie poradzę. Jak ja sobie poradzę? Mówiłem Ci Robertowi, jak odkładałem dziesięcinę i byłem mistrzem świata w podbieraniu pieniędzy z dziesięciną. Miałem kopertę, Koperta leżała, a jak najdłużej zawsze kopertę trzymałem w domu. Żeby jak najdłużej móc podbierać. Zawsze, zawsze, zawsze było tak, że mi brakowało. A kiedyś siedziałem i przeczytałem, i czytam tego, że. Aha, chodziłem jeszcze do kościoła do spichlerza wtedy. I czytam w księdze Malachasza: Za niej stało dziesięć lat do spichlerza, wstałem. Rozumiem? Mówię, o, Boże! Mówię, dobrze! Mówię, wiesz, już miałem miał dosyć tej mojej kłopoty, wiesz, tego podbierania z tej koperty i odpisywania. O tam w 3 miesiącu. Za nie dzisiaj 10 minut Tak Pani, w ogóle zabrałem pieniądze, pierwsze nabożeństwo, poleciałem, że chodziłem. Mówię, nie chcę, nie chcę. My dzisiaj ludzi uczymy, bo ludzie mówią, jak mam odkładać dziesięcinę. Ja mówię, ze wszystkiego, co dostanie. Wycie, nawet mi, jak ktoś da prezent, to obliczam jego wartość rynkową i od z tego odliczam, spytajcie moje żony, jak to wygląda, to czasami jest śmieszne, ktoś mi da koszulkę, da mi ktoś koszulkę, koszulka. ja mówię, aha, t-shirt kosztuje 25 zł, 2,50, dziesięcina, ja tak odliczam, my ze wszystkiego, ja zaoszczędzę naszym i odpisujemy dziesięcinę. jesteśmy w tym wierni, od A do Z, od A do Z, dlaczego? Dlatego, że to tak działa, uczymy ludzi, jak pościsz, to oblicz, Ile nie, jedzenia, które nie zjesz. Tak? I te pieniądze oddaj ubogim. Żaden kłopot. Chcesz myśleć? o ubogich? Nie ma problemu. Nie zjadłeś dzisiaj obiadku śniadanka? Policz ile kosztowało. 20 zł. Jest dla ubogiego. Jest? Jest. Pożyczyłeś Bogu? Pożyczyłeś. Kolejny kamień do korony? Jest? Jest. Tak się zarabia. Rozumiesz? To jest wszystko możliwe. Już i Izajasz o tym uczy. Tylko trzeba w tym wszystkim nie bać się, że się będzie pustym. Bóg jest z Tobą. Bóg jest z Tobą. Nie będziesz pusty jak bębę turecki. Tylko stój pionowo przed Bogiem. Amen. Amen.